Minęła 20. To u program pierwszy Polskiego Radia. Olaf, Warzyński dobry wieczór. Zapraszam na aktualności jedynki. Premier zapowiada aktywację programu CPN i niższe ceny paliw. Dziś od północy, na stacjach benzynowych całej Polsce. Siedzibą Unijnej Agencji Celnej się nie udało, ale Polska zawalczy o szefa tej instytucji. W południowym Libanie eksplodował pojazd misji ONZ. Zginęło dwóch indonezyjskich żołnierzy. Od północy ceny paliw niżej, przypomina premier w mediach społecznościowych. Od jutra mamy wreszcie zobaczyć rezultaty rządowego pakietu CPN. Donald Tusk podaje też nowe maksymalne ceny paliw, które mają zacząć obowiązywać od wtorku. 95, 6 ,16 zł 16 groszy. 98, 6 ,76 zł 76 groszy. Diesel 7 ,60 zł 60 groszy. Takie właśnie ceny maksymalne będą obowiązywały dziś od północy na stacjach benzynowych w całej Polsce. Pakiet ustaw ceny paliwa niżej, reakcja na kryzys na Bliskim Wschodzie został przyjęty przez rząd w ubiegłym tygodniu, potem przegłosowany przez parlament i podpisany przez prezydenta. Przepisy obniżają VAT oraz akcyzy na paliwa. Śledczy z Lublina będą prowadzić postępowanie w sprawie szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cęckiewicza. Wniosek trafił dziś do Wydziału Spraw Wojskowych Lubelskiej Prokuratury. Chodzi o udział szefa BBN-u 11 lutego w niejawnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Po spotkaniu ABW złożyła doniesienie do prokuratury. Argumentowała, że Cęckiewicz nie ma niezbędnych uprawnień, by w takich posiedzeniach brać udział, bo nie ma dostępu do informacji niejawnych. Polska zawalczy o szefa Unijnej Agencji Celnej, ustaliło Polskie Radio. Nasz kraj był jednym z faworytów do siedziby agencji, jednak Warszawa ostatecznie w tym wyścigu zajęła trzecie miejsce. Wygrało francuskie miasto Lille, które w finale pokonało Rzym. Polska zamierza wykorzystać atuty, które w walce o Unijną Agencję Celną pokazywała, czyli znajomość tematyki celnej, dobrze oceniani celnicy, sprawdzeni w praktyce na zewnętrznych granicach.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 Jak ustaliłam nieoficjalnie, wstępnie z Polską kontaktowała się już Komisja Europejska, a także niektóre kraje naszego regionu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kolejny patrol błękitnych hełmów zaatakowany w południowym Libanie. W wyniku eksplozji został zniszczony pojazd indonezyjskich żołnierzy uczestniczących w misji pokojowej ONZ. Dwóch wojskowych zginęło, dwaj kolejni są ranni, w tym jeden ciężko. Do zdarzenia doszło w pobliżu miejscowości Bani Hadżan. W pobliżu trwają walki Hezbollahu z Armią Izraelską, ale wojska ONZ nie biorą w nich udziału. Unifil poinformował, że okoliczności wybuchu są obecnie badane. Wczoraj w wyniku wybuchu miny pułapki, lekkich obrażeń doznał polski żołnierz, który jest na misji w Libanie. To są aktualności jedynki. Dom dziecka w Krasnym Polu, w Opolskiem, zniszczony przez powódź w 2024 roku, jest gotowy, by przyjąć podopiecznych. Dzięki olbrzymiej pomocy rządowej, a także od starostwa w Gorlicach i Fundacji TVP, obiekt przeszedł kompleksowy remont, mówi Agnieszka Klein z Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Głupczycach. Otwiera się nowy dom. Piękny dom, kolorowy dom, bezpieczny dom. Dzieci będą zadowolone. Każdy pokoik jest zrobiony według ich osobistych preferencji. To miejsce nie będzie już instytucją, tylko będzie ciepłym domem, taki na jaki zasługują. W gruntownie wyremontowanym domu dziecka w Krasnym Polu będzie mieszkać czternaścioro dzieci. Choć poczuły wiosnę, są jeszcze nieco zaspane. Dwa niedźwiedzie z białostockiego akcentu zoo wybudziły się dziś z zimowego snu. Bracia Chip i Dale pierwszy wiosenny spacer mają już za sobą, ale na razie, na razie głównie się wylegują. Stali bywalcy zoo już do nich zaglądali. Szczerze ich nie było, bo ja codziennie przychodzę i mieszkam tutaj od lat. Dopiero dziś właśnie tak. Nie? się obudziły, no to znaczy, że chyba wiosnę już mamy. Słońce wyżej prawda, świeci, więc myślę, że czują tu niedźwiedzie. Leniuchują, chują widać. No, ale siersia owszem ładna, to z daleka widać, więc no chyba im sen służy. W naturze niedźwiedzie potrafią spać jeszcze dłużej, nawet do końca kwietnia. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. Jutro o tej porze będziemy zaczynać piłkarskie studio przed meczem Szwecja-Polska. To najważniejsze w tym roku spotkanie naszych piłkarzy, a dla niektórych najważniejszy mecz w karierze. Od niego zależy przecież, czy Biało-Czerwoni wystąpią w Mundialu. Dla Jana Urbana będzie to ósmy mecz w roli selekcjonera.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 Z tego względu, że grają na własnym boisku, mogą mieć delikatną przewagę i przez to są faworytem. Natomiast jeśli chodzi o potencjał jednej i drugiej drużyny, on jest bardzo, bardzo wyrównany. Transmisję jutrzejszego meczu oczywiście na naszej antenie. Zdecydowanym zwycięstwem Katarzyny Kawy nad francuską Karol Monet 6-1-6-0 zakończył się mecz pierwszej rundy tenisowego turnieju w Bogocie. Rywalkę reprezentantki Polski w drugiej rundzie wyłoni starcie Niemki Marii z kolumbijką Arias. Miłosz Rodzimsk pokonała Australijczyka Nikola Salouma w pierwszym meczu fazy grupowej Pucharu Świata w tenisie stołowym w Macau Z kolei Natalia Bajro przegrała z Kinką Wang 0-3. Tymczasem Kenijczyk Albert Corr, zwycięzca maratonu w Nowym Jorku w 2021 roku, został zawieszony na 5 lat po tym, jak przyznał się do stosowania dopingu. Do biegania będzie mógł powrócić dopiero w 2031 roku, ale pozwolono mu zachować mistrzowski tytuł z Nowego Jorku. Teraz to wszystko. Więcej o sporcie w Kronicy. Do usłyszenia. Po 22.30. POGODA. Noc z opadami deszczu na południu i południowym wschodzie, w górach deszczu ze śniegiem i śnieg, na pomorzu mgły. Temperatura minimalna od minus 2 stopni na podchalu minus 1 na północy oraz zachodzie, plus 2 w centrum do 6 stopni na wschodzie. Teraz morska prognoza pogody na Bałtyk południowy i południowo-wschodni ważna do jutra do godziny 7.00. Sytuacja baryczna z godziny 15. Zatoka Niżowa z nad Skandynawii, zachodniej części Bałtyku i wschodnich Niemiec przemieszcza się na wschód. Bałtyk południowy. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 5 do 6, słabnący na 4 do 5. Stan morza 4 do 3. Temperatura powietrza około 4 stopni. Widzialność na ogół dobra, możliwy słaby deszcz. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr południowy do południowo-zachodniego 5, w porywach do 6, słabnący na 3 do 4. Okresami 5. Stan morza 3 do 2. Temperatura powietrza około 3 stopni. Widzialność dobra do bardzo słabej. Na wschodzie możliwa mgła. Zatoka Pomorska. Wiatr południowo-zachodni do południowego skręcający na zachodni. 3 do 5. Stan morza 2. Widzialność dobra. Możliwe słabe opady deszczu. Wybrzeże środkowe. Wiatr południowo-zachodni 3 do 5. Stan morza 2. Widzialność na ogół dobra. Początkowo miejscami deszcz. Zatoka Gdańska. Wiatr zachodni 4 do 5, słabnący na 2 do 4. Stan morza 2 do 3, później 1 do 2. Widzialność dobra do umiarkowanej miejscami zamglenie. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 4 do 5, przechodzący w zmienny 2 do 3. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego skręcający na północno-zachodni 3 do 4, początkowo okresami 5.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 Program Pierwszy Polskiego Radia i tu jest muzyka i zapowiadane przed ze mnie, przed tygodniem spotkanie z Wojtkiem Mazalewskim. Wojtku, dobry wieczór, witam cię serdecznie. Dobry wieczór, witam serdecznie. Obywatel świata, muzyk kompozytor, bandleader, no i taka, powiedziałbym o tobie zawsze, tak mówię, jedna z najbardziej barwnych i wszechstronnych osób tutaj w tym naszym rozrywkowym firmamencie. Dziękuję bardzo. Miło. <laughs> Powiedziałem obywatel świata, bo twój album, zresztą w ogóle twoje albumy ostatnio zbierają kapitalne recenzje no. za granicą. Ty czujesz się chyba trochę obywatelem świata. Czasem sobie tak myślę, Wojtek, że tu mniej słychać o tych twoich płytach, niż, niż gdzieś w Wielkiej Brytanii, czy, czy kiedy Downbeat'y rencenzuje, czy Jazz Life japoński, twoje płyty. Mm. Co, bardzo sobie cenię to i jestem wdzięczny, że tak się poukładało to życie, że, że po pierwsze mogę jeździć i grać mm -hmm. na całym świecie. A fakt, że że ludzie tam, takich, których nawet nie znam nigdy, nie wiedziałem ich na oczy albo nawet nie, nie wiedziałem o ich istnieniu, tak się wspaniale pochylają nad tą muzyką, którą robię i, i tak y, też wnikliwie ją analizują. To było zaskoczenie dla mnie teraz po albumie solo akurat, że w tych recenzjach bardzo często takich obszernych, bardzo, bardzo wnikliwych i, i dogłębnych, Ludzie odczytywali bardzo dużo moich y, naprawdę takich y, zawartych tam intencji. I ja nawet nie wiem, czy tutaj piszą więcej, czy mniej, ale ja się tutaj dawno nie doczekałem takiego, że tak powiem, rzetelnego pochylenia nad sobą. Mam wrażenie, że, że nawet w jakichś rozmowach ostatnio, że, że jakoś pokutuje tutaj jakaś taka wizja mojej osoby sprzed, nie wiem, nastu czy, czy kilku dekad. i i tak jakby ludzie w ogóle nie mieli świadomości tego, co się w, w ogóle w muzyce dzieje dzisiaj. Ale no cóż, no ja też rozumiem, mamy różne inne rzeczy na głowie tutaj każdy musi zarabiać pieniądze i robić swoje. Więc, więc jest to też hmm, satysfakcjonujące, dające też takie poczucie hmm, motywacji dobrej do pracy, tego, że, że naprawdę jesteś słuchany, a to jest potrzebne, obojętnie co robimy. Mhm. Wiesz, ja w życiu robiłem różne rzeczy kiedyś, kiedy byłem młody, żeby zarobić na instrumenty, wiesz, malowałem mieszkania na przykład i uważam, że to też jest wspaniałe. E, robić tak, tak zwaną remontówkę, bo też masz takie wrażenie, nawet szybciej niż w muzyce bardzo często, że jest efekt, jest efekt i jeszcze później widzisz e, tą radość ludzi, którzy, którzy przychodzą i mówią wow. Pięknie pan to zrobił. No. A to jest taka prosta, wydawałoby się praca, mhm. nie? Ale fajnie, bo znaczy satysfakcjonujące jest to, że czujesz nie? to, że, że tą, tą, tą interakcję. I ona jest najważniejsza, bo to tak naprawdę to robimy. Wiesz, ja pracuję, wiesz, wiele godzin to ostatnio ja bym sytuację, że zauważyłem, że. No nadal to jest pozostaje moja praca na 24 na dobę. To znaczy, wiesz, budzisz się w środku nocy, masz coś w głowie i musisz wstać. Jak już wstajesz, to nie zaśniesz. i tak dalej, mm. i tak dalej. Ja następnego dnia jest praca, wyjazd, koncert. Ale jeżeli wybrałeś ten zawód, to, to podążasz za tym. Jesteś temu poddany pokornie, poddajesz się tej, wiesz, tej, tym dźwiękom, które do ciebie przychodzą, bo wiesz, że, że to, jest, to jest bezcenne. To jest coś większego niż ty. Ty jesteś tylko tym, który ma to przekazać. Ale rzucasz się też jako artysta, a powiedziałem wszechstronny, w taki wir pracy też trochę na własne życzenie. Podsumowałeś jakoś trasę i w ogóle ten, ten, to spotkanie tej nowej też ekipy przy Beautiful People, przy tak. płycie studyjnej. Potem Life Spirit i ja byłem przekonany, że, że, że to będzie ten um, oczekiwanie na odzew po tej płycie. A ty mhm. idziesz w zupełnie innym kierunku i za chwilę ukazuje się album solo, gdzie nie, oczywiście nie sam, ale... Grasz na kontrabasie i pokazujesz Właściwie ferię barw tego instrumentu hmm. I to w trzynastu Bardzo różnorodnych tematach hmm. Mało tego nawiązując jeszcze do Rozmaitej stylistyki Ukłonów i w stronę Jakichś czasem nawet etnicznych korzeni A czasem hałsu i, i funku tak, języków, kultur. No absolutnie. No, bo tak się, y, takie jest moje to życie. To jak się potoczyło, że tak szybko to solo powstało, powiedz. Wiesz co, no to, to, po pierwsze, tak kończąc jakby i odnosząc się do twojej wypowiedzi, takie jest moje życie, y, że, że jeżdżę, podróżuję, poznaję te wszystkie rzeczy, one we mnie dojrzewają, czasami się okazuje, że gdzieś były w ogóle ukryte jakieś... Jakieś związki z, nie wiem, z Ameryką Południową i tak dalej je, je w sobie rozpoznajesz. To jest w ogóle też bardzo takie przyjemne uczucie. Kiedy, kiedy coś w tobie się otwiera, coś, wiesz, coś wzrasta i ty łapiesz taką świadomość, że tak naprawdę to nie jest zupełnie nowe. ty znasz to uczucie. I ono gdzieś w tobie było, tylko, tylko potrzebowało tych warunków, tego światła, wiesz, tych kolorów, tych ludzi, tego języka, tej kultury tej muzyki, wiesz, i... i więc tam, tam jest bardzo różno, dużo różnych inspiracji, wiesz, od Grecji przez Amerykę Południową, Japonię, Azję w ogóle, y, przez Stany Zjednoczone, po Europę i, i po, po nasz wspaniały kraj i po Polskę, bo, bo to wszystko moim zdaniem nadal y, dla mnie jest y, absolutnie osadzone w y, takiej słowiańskiej kulturze, w, y, tym słowiańskim takim zaśpiewie i, i melodyce. Mhm. Ta płyta, w moim zamyśle, ro, rozpoczęła się praca nad nią ponad trzy lata temu. Więc, więc to będzie więc jakiś to rok tak 2002, jak, może trzeci, ja rozpocząłem tą przygodę od, od zagrania takiej krótkiej trasy koncertowej w bardzo małych miejscach, takich zaprzyjaźnionych, mhm. też czasami w ogóle niekoncertowych, że na przykład grałem. W, w jakichś miejscach, gdzie są kluby płytowe, winylowe, gdzie ludzie chodzą, spotykają się, żeby słuchać, a ja, ja nagle tam przyjechałem z kontrabasem i grałem koncerty solo. I to było moje takie nawiązanie i taka te, do, do takiej tęsknoty, jaka się we mnie zrodziła, do w ogóle takiego rodzaju sztuki performatywnej i koncertów solo, które kiedyś widziałem, nie wiem, Alfreda 23 Harta, czy Pitera Kowalda gdzie ludzie wychodzą z instrumentem i naprawdę pff, z jednej strony grają koncert, ale też w jakimś sensie jest to spektakl. To, to, to jest coś innego niż granie z zespołem. Tam nie chodzi też zawsze... Znaczy z jednej strony nie poradzisz sobie, nie zagrasz tego koncertu nie będąc wybitnym instrumentalistą, ale z drugiej strony to nie jest moment do tego, żeby się popisywać jak potrafisz na nim grać też. I, i to wciągnięcie ludzi w tą twoją historię, w siebie, w to twoje, twoje współczesne ostrzeganie świata, też podejścia do instrumentu, jakiejś konstrukcji i pomysłu na muzykę, jest bardzo ciekawe, bardzo trudne w ogóle. Ja za każdym razem widziałem, jako młody człowiek, na przykład taki wiesz, kilkunastoletni, oglądając takie koncerty, to miałem coś takiego, że, ja, że jakby utożsamiałem się z tymi ludźmi, tymi artystami, oglądając ich. Ale ja zdawałem sobie sprawę, że to zaraz wszystko może się rozpaść, bo oni, oni są na granicy, oni wiesz, stąpają po cienkiej linii, i że to czasami jest takie bardzo niebezpieczne. W pewnym momencie mam wrażenie, że mogą rzucić to wszystko i uciec wiesz, z sali koncertowej. Uczestniczenie w takim procesie od najmłodszych lat, oglądanie takich rzeczy y, bardzo we mnie to zostawiło takie silne wrażenia. I nagle przyszedł taki moment, po prostu. Nie, nie, nie, nie ma sensu tego jakoś specjalnie ideologizować, ani nadawać temu jakichś większych znaczeń. Po prostu intuicyjnie poczułem, że wow, że chyba to jest dla mnie czas, że powinienem się zmierzyć z moim kontrabasem i, i wyjść do ludzi, i coś zagrać i, i zobaczyć, jak to działa. Więc na początku z dużą nieśmiałością właśnie w, wiesz, wybrałem sobie małe sale, pojechałem to sprawdzić, jak ja się sam będę czuł wśród publiczności. Pierwszy Polskiego Radia. Wojtek w tu jest muzyka, gramy z albumu solo. Wspomniałeś o tych małych trasach, to tam rodził się ten materiał, ale zdaje się, że był też jakiś spektakl teatralny. Takie... Traski koncertowe robiłem co jakiś czas, żeby ten materiał, że tak powiem, dojrzewał. I on po roku gdzieś dojrzał już do takiego programu, w którym ja wiedziałem, że mam album. Później jeszcze drugim takim etapem miałem ten album i chciałem go nagrywać. i Już go nagrywałem, ale w pewnym momencie przyszła propozycja. Przyszła do mnie Eliza Borowska, aktorka i mówi, czy ja chciałbym z nią coś zrobić i że ona chciałaby, żebym, żebym ja z nią zrobił i tak dalej. Ja. Ja powiedziałem, że tak, że jeżeli znajdzie teatr, który się zgodzi, żeby, żebyśmy my to robili sami, że ja chcę sam napisać tekst, sam reżyserować, to, że chcę, żebym w tym teatrze mógł robić eksperymenty i że dopuszczamy to, że to będzie absolutna porażka, no bo przecież skąd miałbym się na tym znać. I super, dostaliśmy taką produkcję. Teraz Stary nas zaprosił, dostaliśmy wiesz, świetne warunki. I Stary do... w Lublinie. Teatr Stary w Lublinie i miejsce do pracy. Za to jestem bardzo wdzięczny i dołożyliśmy wszelkich stanach, pojechaliśmy do Nowego Jorku. I wtedy się, się okazało, że ja robiąc muzykę do teatru, będąc mocno zawieszony w tej, w tej pracy ze sobą, z instrumentem, z kontrabasem. Także zrobię ją tylko na kontrabasie. Więc w zasadzie powstała już druga płyta mm -hmm. i powstawał drugi materiał, który się stał taką, wiesz, yy, po prostu yy, konstrukcją muzyki tej teatralnej do spektaklu Okno. Bo tak się to nazywa. I to jest taka historia yy, trochę o relacji człowieka ze sztuką. Yy. Trochę tam używamy Nowego Jorku, trochę yy, Patti Smith, yy, Roberta Torfa ale trochę siebie samych, trochę Buchakowa, Uty Hagen itd. Tak no i w tym całym takim troszeczkę, trochę spektaklu, trochę, trochę jakimś performencie, trochę koncercie ta muzyka wybrzmiała, no ale yy, na początku był taki pomysł, że, że to ta muzyka w innych wersjach stanie się yy, tą płytą, ale bardzo też to jestem wdzięczny za, za, za dużą swobodę jaką dostaliśmy, że, że teatr widząc, że ten spektakl sam sobie ewoluuje, że moja muzyka w tym spektaklu ewoluuje, że ja nie za każdym razem gram dokładnie to samo ale jednocześnie to wszystko jest nagrane dla teatru i teatr w razie jakby chciał, to może to zagrać bezemnie mnie i tak dalej. To było bardzo ciekawe to obserwować tą, to, to wzrastanie tej, tej, tej, tej, tej sztuki i tej muzyki. I w pewnym momencie, kiedy ja zebrałem te wszystkie nagrania, mówię, z Teatru Starego w Lublinie, z Nowego Jorku i usiadłem do tego, pojechałem do domu w lesie w Konstancinie i tam zaczęliśmy w moim studiu pracować to nagle wydarzyło się coś dziwnego, ponieważ w moim życiu też wydarzyło się kilka bardzo ciekawych sytuacji, które na pewno miały wpływ na to. I ja totalnie odleciałem, to był taki okres, gdzie nie spałem, nie, nie, nie jadłem za bardzo i przez kilka tygodni tak naprawdę non w zasadzie prawie nagrywałem. I to była właśnie taka, taka sytuacja, że to były bardzo różne dziwne godziny i w ciągu dnia i w ciągu nocy. Ja po prostu wstawałem, nagrywałem to, co do mnie przychodzi, i później przyjeżdżał wojtek kurbański, bo później go poprosiłem o pomoc, żeby, żeby on no, żeby się zadbał. Z... To, bo ja czułem, że ja już e, trochę odleciałem i, i muszę gdzieś znaleźć kogoś, jakąś kotwicę producenta, który, który mnie zatrzyma przed tym, żeby, żeby to się, żebyśmy za, za, za dużo nie zrobili bo, bo tego, tej muzyki w ogóle sama w sobie powstało dużo więcej no i ten proces nasz już wspólny był bardzo ciekawy ta podróż, bo, bo Wojtek przyjeżdżał na takie sesje, wiesz, po dwa, trzy dni spali, spał u mnie i tak dalej w ogóle nie wychodziliśmy ze studia i to były bardzo wspaniałe momenty, takie wiesz, i dla nas rozwojowe, jako, jako, jako fanów muzyki, jako, jako instrumentalistów, jako producentów a jednocześnie, my przez to, że znamy się od lat i, i bardzo szanujemy i, i już nie robiliśmy niejedną rzecz, to, to było coś takiego, że Wojtek fajnie bardzo wyłapał te takie najważniejsze momenty. Też w paru momentach fajnie mnie pokierował w taką stronę, żebyśmy poszli jeszcze głębiej. I tak powstały te utwory i w zasadzie one wszystkie powstały od nowa. I myśmy tylko użyli kilku nagrań z, z teatru, mm. dobarwiając tą muzykę, kilku nagrań z Nowego Jorku, bo to były też świetnie zrealizowane rzeczy. No i one stanowią takie tło, ale esencja tej muzyki, emocje, uczucia... To były dwa, trzy tygodnie takiej bardzo intensywnej pracy, może dwa miesiące. O, ale, ale tak, kiedy powstała ta muzyka i to było zeszłe lato, i to też było wspaniałe, że to wiesz, to się działo na, na przełomie lipca, sierpnia. Mhm. A już we wrześniu to skończyliśmy, w grudniu wydaliśmy, a w styczniu już sprzedaliśmy. Nic całego nakładu nie ma. takich płytach, kiedy jest to właściwie monograficzna opowieść jednego instrumentu, to myślę, że twórca ma taką pokusę pokażę wszystkie możliwości tego instrumentu, będę użyję moich thunder fingers i pełne ekwilibrystyka i tak dalej. Ty w ogóle zachowałeś umier to za mało powiedziane. Mhm. Taką czułość dla tego instrumentu. To mi się nie podoba na tej płycie. No dziękuję, pięknie powiedziane. tak zawsze podchodziłem do muzyki. Mhm. Dlatego na przykład od zawsze tworzyłem zespoły wiesz, i kiedy zakładałem pod koniec lat 90 w zasadzie zespół Pink Floyd, to też o to chodziło, że, że my mamy się oddać tej muzyce, pozwolić się poprowadzić i musimy, pomimo tego, żebyśmy młodzi, ale już wtedy, wiesz, ja tam trafiłem do, na, na kilku wspaniałych nauczycieli buddyjskich na przykład i tak dalej, ale też różnych innych, gdzie rozumiałem, że ja nie chcę stawiać swojego przed muzyką nigdy. I choć wiem, że wielu ludzi uważa mnie za bardzo silną osobowość i silnego i, lidera, silnego lidera i tak dalej i tak dalej, ale ci co są bliżej wiedzą, że to jest zawsze w służbie muzyki, nie? Że, że to, że ja chcę pracować tyle, albo to ja to po prostu tego potrzebuję, albo w zasadzie muzyka ode mnie tego potrzebuje. To jest trochę tak jak wiesz, ludzie mówią o tym, że Bóg ich prowadzi. No To dla mnie to jest to samo, no, dla mnie muzyka jest Bogiem. No. I w ogóle muzyka jest językiem bogów i jest też językiem, który, który pozwala nam zachować tożsamość. Przeczytałem bardzo piękną książkę ostatnio, cały czas czytam i wracam do niej jeszcze. To jest Atlas Dźwięków. To są historie bardzo różnych miejsc na świecie, takich trudno dostępnych, jakichś wysepek, archipelagów i itd. I okazuje się, że we wszystkich tych miejscach to, że te kultury przetrwały języki też przetrwały, często będąc stępione. W ogóle to byłem bardzo zdziwiony, że takie kraje jak Szwecja czy Norwegia na przykład mają bardzo takie ciemne karty historii w, w, w tym, że, że tłamsiły te, te małe kultury wiesz, ze swoich pogranicz i, i, i to trwało do niedawna. W ogóle to bardzo taki mhm. to jest fascynujące tak, wiesz, że jak, jak my bardzo chcemy się postrzegać jako taki bardzo cywilizowany, dobry świat, a cały czas gdzie niegdzie, wiesz, to nie działa. Yy, I nie mówię tego, żeby komuś, komuś coś wytykać, absolutnie nie, tylko że to było dla mnie za fascynujące, że, że w ogóle odkryłem coś, nie zdawałem sobie sprawy. No i te kultury tam do niedawna, lat 70., 80., nigdzie, nigdzie do lat 90., wiesz, nie miały prawa się wyrażać w swoich językach i tak dalej. No i co pozwoliło tym ludziom przez tamte dziesiątki lat, setki czasami, zachować ten język, pieśni wiesz spotkania właśnie takie domowe, gdzie, gdzie to muzyka była tym nośnikiem, który pozwolił w tym przekazie ustnym zachować mm. wiesz, podstawowe ten korzeń, umiejętności. Wiesz, język, melodię i więc kulturę. Więc, więc ten taki korzeń. I ten, więc fascynujące Polecam. W ogóle fajna, fajna bardzo rzecz podjąłeś niesamowitą współpracę przy przedsięwzięciu Witkasy. Tak. I tutaj kolejna silna osobowość koło ciebie, czyli Marcin Dorociński. Tak, bardzo się cieszę, że, że trafiliśmy na siebie, bo to też nie było takie oczywiste. Myśmy się znali wcześniej, ale, ale nie jakoś tak bardzo intensywnie. Mhm. Moim dużo bliższym kolegą jest Wojtek Macwaldowski i to przez niego już my się w ogóle mhm. razem poznali. Oni oznają się od wielu lat, pracują razem, są kolegami. Więc mieliśmy nieraz okazję się tam gdzieś zobaczyć, przeciąć, a nawet pracować, bo Marcin Dorociński czyta przecież wspaniałego audiobooka, którego zrobiłem kiedyś z Krzysztofem, komanderem, to się nazywa Mazolewski Komeda, Komeda Mazolewski. Mhm. I to jest taki fabularyzowana historia chyba w dziesięciu odcinkach życia komedii, tego, co by było gdyby w mhm. wielu sytuacjach, ale oparte też bardzo o jego życiorys o jego kompozycję i w tym pomagał mi Tomasz Lach. E... Pasierb, Pasierb Komedy. Komedy więc, więc to jest bardzo autentyczne i tam gdzie niegdzie, tylko tak lekko pozwalamy sobie odlecieć jakby na zasadzie, co by było tam 5 minut później, albo co by Komeda pomyślał, albo co mógł czuć. Bo tam są piękne historie, takie z jego życia, ta historia na pustyni. No nie będę państwu odbierał, jak mhm. ktoś ma ochotę, to, to bardzo polecam, bo też to jest, nasza, to jest nasze pierwsze spotkanie artystyczne z Marcinem Dorocińskim. No i teraz jest drugi Witkacy. To jest moja fascynacja od, od najmłodszych lat. Ja w dzieciństwie marzyłem też o tym, żeby być malarzem. I, i nawet szykowałem się do szkoły plastycznej, do liceum. I pomagał mi w przygotowaniu uteczki i, i, że tak powiem, warsztatu Łukasza Szajna, synu Józefa Szajny, mhm. który jest malarzem. Więc ja, wiesz, studiowałem malarstwo światowe i tak dalej, ale z polskiego malarstwa w tamtym czasie coś, co mnie najbardziej wzywało, to był Witkacy. Później też fascynacja w ogóle jego literaturą. Mm -hmm. W młodości też to, ja pamiętam, te, to był też taki wśród, wśród takiego punkowego, też takiego eksperymentującego środowiska artystycznego również. To książka o narkotykach Witkacego była takim Jedynym dostępnym źródłem nie było internetu, tak? Więc, więc chciałeś czegoś się dowiedzieć nawet nie po to, że to w ogóle, żeby ci interesuje jesteś młodym człowiekiem, cię interesuje świat. Nie? Ktoś coś tam mówił o jakiejś trawce, jaka trawka, wiesz, o co chodzi. Więc to było ciekawe, że to było jedno z, w ogóle jedyne źródło informacji, a drugą było w Polsce książka wydana Dzieci z dworca zo, tak. i to, to, to było, tak było krążyło między ludźmi. Ja na dzięki temu właśnie trafiłem za, za chwilę później, wiesz, na, na 622 Upadki Bunga, jego właśnie powieści, ale dalej drożym Pamiętam, że zbierałem wszystko, więc za, i kupowałem już dramaty, wiesz, matka, szewcy, wiesz, to wszystko. Wjechało mi mocno i yy, ja byłem tym bardzo zafascynowany. Po jakimś czasie w ogóle zobaczyłem takie pewne pokrewieństwo. Ja nie wiem, czy to się wzięło, że ja czytałem Witkacego, czy ja taki byłem i natrafiłem na Witkacego. Tego to, to już nawet nie potrafię rozszyfrować, bo to było tak dawno ale ja nagle dostrzegłem, że ja bardzo podobny sposób na przykład mówię, zresztą państwo sami mogą się z tego pośmiać teraz, kiedy posłuchają tej audycji, że jak ja mówię, to wątki lecą w różnych kierunkach. A wiesz, i, i, i ja potrafię wątek skończyć cztery strony dalej, zahaczając o pięć innych rzeczy po drodze. I po, Poczytajcie Witkacego, tam jest dokładnie tak. taka sama sytuacja. Zaczyna na 15, kończy na 40 jedno zdanie, a po drodze żeśmy odwiedzili bardzo dużo krajów. Wojtek Mazalewski, tu jest muzyka. Wspomniałeś przed chwilą o tej fascynacji Witkacym, ale sama fascynacja nie wystarczy, by powstał spektakl. Kilka lat temu podczas jakichś artystycznych spotkań, jakimś festiwalu poznałem Norberta Rakowskiego, który prowadzi Teatr w Opolu i Festiwal Konfrontacje. I, i on, Jakoś rozmawialiśmy po prostu o, o tym, co lubimy i ja powiedziałem o Wilkacim i o tym, że, że od lat mi się marzy, bo tak, że tak powiem, od tamtych fascynacji, to ja tak powiedzmy od kilku lat myśląc, to miałem coś takiego, że pff, jeszcze nie wiedziałem kto, z kim chce to zrobić, w sensie z kim, w sensie kto, z którym zespołem. Ale widziałem, że ja, że to już jest jakby, w, że to się mi tu świeci obok mnie i Witkacy tam mówiła, pamiętasz, pamiętasz, coś <śmiech> musimy <śmiech> zrobić razem, razem. Dobra, dobra. Więc, więc to była taka sytuacja, że, że czułem, że, że on, on do mnie mówi i że chce, żebyśmy coś, wiesz, się zetknęli jakoś kosmicznie. Palnąłem to tak, wiesz, w zwykłej rozmowie, na, wiesz, po, po jakichś występach na festiwalu. I Norbert do mnie zadzwonił po, po wielu miesiącach. Tak nie wiem, może im nawet rok minął od tego momentu. I mówi, Ani, chcesz dalej robić tego Witkacego? Ja mówię, oczywiście, że chcę. No więc, e, więc umożliwił nam to. Mm, więc jesteśmy wdzięczni, że to poszedł stamtąd ten impuls. No a ja się wtedy wywalnąłem w wir tej pracy. Zacząłem, wiesz, na nowo zakupiłem wszystkie dzieła Witkacego, bo gdzieś tam w którychś domach, w tych przeprowadzkach, wiesz, podróżach po świecie, gdzieś to wszystko przepadło. Więc e, jak płyty zacząłem kupować książki w kolejnych egzemplarzach i studiując to spisywałem rzeczy, które są według mnie interesujące. Bez żadnego takiego klucza. Spisywałem to, co mi się naprawdę podoba i spisałem tego bardzo dużo. I to później ciekawa sytuacja była, bo ja myślałem, że, że moim partnerem w tym zostanie Marcin, bo ja sobie to tak widziałem, tak rob, pracując z Elizą, trochę myśmy razem robili spektakl. I ja tutaj te podobnie chciałem, żeby, żeby ktoś był taki... Co ze mną w to wejdzie, w, wciągnie się i tak dalej. A się okazało, że po kilku Marcin w ogóle ma zupełnie inne podejście, że on by chciał dostać tekst i on by chciał być aktorem, który to zagra. Ja bym mm -hmm. to wszystko wymyśleć, poprowadzić i. Więc. O, tak nagle poczułem, że. Wow, że to może mnie przerosnąć w ogóle, że. Pff, to jest poważna sprawa. Okay. <laughs> więc zacząłem to wszystko sobie układać i jak to widzę. Marcin też powiedział, że, że fajnie by było, żeby to miało jakąś taką dramaturgię i w ogóle, żeby to, żeby to była jakaś opowieść. No więc tworzyłem sobie opowieść w głowie, jak to widzę i inspirację brałem z takich wiesz, i z japońskiej mangi, trochę o dziwo, ale też z różnych historii takich y, y, o tworzeniu płyt. Na przykład jak Kamashi Washington to robi mm -hmm. czy ktoś, że, że tw tworzysz jakąś opowieść i później ona może być Ostatecznie bardzo abstrakcyjnie opowiedziana, ale, ale ty wiesz o co chodzi. No więc ja podobnie wymyśliłem taką postać idealisty. Ale no, czy on jest naukowcem, czy on jest artystą, jest w pracowni, to wiemy, ale do końca czy co on tam robi nie wiemy. Czy się zatruł farbami, czy naprawdę sam coś wziął, czy po prostu jest chemikiem, który próbuje znaleźć eliksir na uratowanie świata i wiesz i, i zawrócenie go w bardziej humanitarną stronę. Ale tak czy siak jest młodym idealistą, podobnie jak był Witkacy, podobnie jak ja się czuję, że jestem, to on, jego to przerasta. I my nawet nie wiemy, czy go, czy, czy go przerasta, to, że się, i się, bo się zatruł, czy tak naprawdę to przerastanie powoduje, że on idzie na skraj szaleństwa z tym, bo może w ogóle nie da się uratować tego świata, a już na pewno nie z pozycji jednostki, która ma takie ideały. Więc od tego się zaczyna i ten cały spektakl. I później już nie wiemy, czy to już jest ten chłopak, czy, czy, czy w niego wchodzi Witkacy, czy tak naprawdę to jest Witkacy. I Witkacy później okrasza to wszystko różnymi rzeczami. Tam, y, ja się inspirowałem jego malarstwem i kompozycjami astronomicznymi, tak nazwaliśmy w ogóle tą, ten performance, ten koncert, żeby też go otworzyć, żeby, nie, żeby to nie było o jakimś okresie. To, nie, to, jest, to jest zaproszenie do świata Witkacego, opowiedziane z perspektywy dzisiejszych e, jakby problemów i tego, jakim świecie żyjemy, ale Witka tego, ja nawet nie wiem, gdybym ja się naprawdę od, od, nawet na, na z, zabrał za dramatyczny spektakl, bo to nie jest tym, to jest eksperyment. Mm -hmm. Ale to, to, to tak naprawdę się lepiej sięgnąć po jakiś jego pewnie dramat, albo, albo na podstawie którejś powieści stworzyć jakiś tekst. My tutaj po prostu bierzemy ze wszystkiego, nawet z jego prywatnych listów, których jest w ogóle bardzo dużo, bo to jest bardzo ciekawe, że w tym kontekście tego kosmosu, tych wszystkich filozofii, znaczeń, czystej formy i tak dalej, tak dalej, pokazać go też jako zwykłego człowieka, który ma problemy z hemoroidami, który tęskni, płacze, mm -hmm. wkurza się, zatapia bumie, się trochę w szaleństwie, tak. Onze. Wiesz, i... Więc są bardzo różne momenty. Yy, spektakl trwa około, to wydarzenie, około godziny z hakiem. Yy, też różnie to bywa, bo to bo, bo tam jest też dużo otwartości w tym ja zawsze chcę, żeby na scenie jednak była wolność i Marcin świetnie też to się okazuje, że potrafi. I, i najlepiej by było jego spytać, ale wiem, że też Marcina trudno namówić w ogóle na rozmowy, bo też on pięknie o tym mówi, kiedy się, kiedy się spotykamy we dwoje i pięknie mówi o tym, jakby co to mu daje i że to jest bardzo ciekawe, że to że to go to mu przypomina takie czasy, jak mi mówił, wiesz, kiedy, kiedy kształtuje się jakby to, co, co możesz, czego nie możesz. I że to dużo uwalnia. Dla mnie to jest miód na moje serce i, i najlepsze paliwo do pracy. Więc już kończąc, wpadajcie na spektakle, wydarzenia artystyczne, Witkacy, kompozycje astronomiczne. Marcin Dorociński, Wojtek Mazelski Quintet, razem wszyscy na scenie plus wizualizacje wspaniałe i tak dalej, więc tego wydarzenia nie będziemy za dużo grać. Więc jak w waszym mieście to jest, to, to jeżeli was to interesuje, to zapraszam, przybywajcie. Wojtek, ściskam cię, dziękuję ci za te opowieści. Czuję, że nie wszystko poruszyliśmy. Nie. Umawiamy się na dogrywkę. No, dziękuję ci się. pięknie. Wszystkiego dobrego, niech moc będzie z wami.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 Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Rozpocznę od dobrych informacji. Nie ma już utrudnień na drodze ekspresowej S3 na odcinku Węzeł Głogów Południe, Węzeł Polkowice Północ w pobliżu Kaźmierzowa na 253 km, gdzie zepsuta ciężarówka blokowała prawy pas ruchu jezdni w kierunku Zielonej Góry. Teraz jest slujką przez jej 253 km jedzie się już bez problemów. Nie ma już także kłopotów na autosladzie A4, na odcinku węzeł Krzywa, węzeł Jadwisin w pobliżu 65 km jezdni w kierunku Zgorzelca. Tam doszło do awarii ciężarówki, zepsuty pojazd blokował prawy pas ruchu. Teraz wszystkie pasy w kierunku Zgorzelca są przejezdne. Nie ma już także utrudnień na s na odcinku węzeł Łozina, węzeł Oleśnica Zachód. W pobliżu 49 km jezdni w kierunku Warszawy. Zepsutą ciężarówkę scholowano i przywrócono do ruchu zablokowany pas. Krajowa 11 na odcinku jarocin tlesze w pobliżu Witaszyc. Na 355 kilometrze zderzyło się auto osobowe z ciężarówką. Droga jest wciąż zablokowana, służby są na miejscu, wytyczają objazdy. Droga Krajowa numer 17, odcinek Zamość Tomaszów Lubelski w pobliżu miejscowości Łabunie Reforma. Na 192 kilometrze, auto uderzyło w bariery linowe. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany został jeden z pasów ruchu jezdni w kierunku Tomaszowa Lubelskiego. Jest to